Witamy w audycji mobilnych, audycji poświęconej mobilnej technologii. Audycje prowadzą Damian Stadkiewicz. Witam serdecznie. Pan Palówek czyli Łukasz Lewandowski. Również witam. I ja, czyli Kajetan Kryfiński. W dzisiejszym odcinku podsumujemy następujące newsy. Sharpie S01 już wkrótce. HTC Wildfire, nowy społecznościowy smartfon od HTC. Jest i Android na iPhone na 3G. I go Walk Show NX 7200 z Linuxem na emo. Zapraszamy do słuchania. I przechodzimy do pierwszego newsa, czyli Sharp IS-01 już wkrótce. No niestety nie tak wkrótce, bo jedynie w wersji deweloperskiej, ale omawiany już wcześniej na naszym wortalu mpc Sharp IS-01 już niedługo wejdzie do sprzedaży. Jakby ktoś nie kojarzył tego modelu, jest to dość ciekawy androidowy mid, dość ciekawy ze względu na obudowę camsher, wyświetlacz bodaj 5 calowy, żeby nie skłamać, o rozdzielczości 854x380 pikseli, czy nawet troszkę więcej, bo to, to takie miały być aplikacje 960 pisane? 960x480, no, no, no, no, no, no właśnie, aplikacje będą pisane pod trochę mniejszą, co ciekawe, ale to za chwilkę. I no właśnie klawiatura w ogóle wygląd, wygląd tego ciekawy, ma, miało to nawet czy będzie posiadać tego, nie wiadomo ostatecznie mieć e, moduł telefoniczny, bo tam były tak na, fajnie na zdjęciu widoczne na renderze, właściwie widoczne słuchawki od modułu telefonicznego. No i tak jak tego, tak jak właśnie wspomniałem w wersji deweloperskiej, miał się już pokazać w zasadzie niedawno, ale mówi się o malutkim poślizgu, czyli do czerwca. Chodzi na stronach Sharpa nic, by, nic na, na to nie wskazuje, bo wszystkie informacje się pojawiły już w tej chwili. No ale programiści już otrzymali pakiet SDK do pisania aplikacji na ten de deczko zmodyfikowany system przez Sharpa, ponieważ widać na renderze, że, że cały wygląd systemu jest troszeczkę inny niż typowego Androida. No i właśnie, żeby tego, że mogli obsługiwać również takie dość nietypowe rzeczy w tym urządzeniu, jak obsługę podczerwieni, latarki czy też aparatu. Notyfikacja. No, notyfikacja. ty notyfik, nie notyfik... no, wspomniałeś o procesorze, sercem tego urządzenia. Znaczy, no falty. właśnie nie wspomniałem o procesorze. Tam, jaki miał być? Snapdragon Qualcomm 1 GHz. Czyli znaczy, znaczy, znaczy, powinno to śmigać całkiem przyjemnie, taki, u, taki uniwersal nowszy, ty ja na Androidzie, tak? To znaczy już którymś z odcinków, sam nawet powiedziałem przecież, że to jest taki Uniwersal z Androidem właśnie, tak, tylko tak. że właśnie nie z obracanym ekranem. No niestety tego zabrakło. A że właśnie... może się spodobać fanom Uniwersala. Właśnie... Oczywiście mi się spodobał, a ja byłem fanem Uniwersala, posiadaczem nie... siedmiu urządzeń. Jaka taka ciekawostka, jakby ktoś z naszych słuchaczy chciał się podważyć na tą wersję deweloperską, ją zakupić, no to tutaj akurat to nie, nie zostało zawarte w newsie, ale będzie ona posiadała czysty system Google Android, czy nie taki jak na zrzutach, tylko po prostu czystego Androida, jak go znamy z innych mhm. urządzeń. Taka ciekawostka w podcaście, nie pamiętam, który to odcinek już był, ale był taki odcinek, przeżywaliśmy właśnie tutaj ten interfejs, który jest na zdjęciach pokazany, okazuje się, że naprawdę tego interfejsu nie będzie. Znaczy, czy, czy, czy będzie to się jeszcze okaże w tej wersji ostatecznej? Właśnie słyszałem, że ma tego nie być. To znaczy, to, to, to, to właśnie mówiłem, że w wersji deweloperskiej ma go nie być, a co dalej, to się pewnie okaże. Czysty, czysty system Androida będzie, bez żadnych nakładek. A to to już zobaczymy, jak on wejdzie do sprzedaży, czy mówi się na razie o tak okolicach września, października. Ale to są informacje takie nieoficjalne, więc raczej można na nie patrzeć z przymrużeniem oka. Coś, Łukasz, chciałbyś dodać? Bo ty znasz się tam trochę na Androidzie z tego, co my słyszeliśmy, a tak jakoś nie cicho się Właśnie to debiutuje dzisiaj, twój pierwszy raz. Antenia. Znaczy, ja to bardziej mało się znam na tym, bo na przykład w ogóle nie widziałem tego Sharpa. Co mogę powiedzieć? No, nic. Spoko. Nie, nie znam tego telefonu po prostu. To nie nie mam mieć w ogóle tego, nie mam mieć modułu GSM, więc to nie, nie jest telefon. Nie wiem, jak to wygląda. Ciężko mi cokolwiek o tym powiedzieć. Ale podoba ci się koncepcja takiego urządzenia mini, no nie wiem, mini komputerka z Androidem? Myślę, że tak. Osobiście bo... jesteś użytkownikiem sprzętu z Androidem, więc możesz no. coś powiedzieć na ten temat? No ale ja to głównie do dzwonienia i internetu. A internet jest z moduł GSM. No właśnie, no, w w terenie. No to zobacz, jaką masz tam piękną rozdzielczość. Myślę, że na takiej rozdzielczości fajnie się przeglądam no, w stronę Zdrowe? Bardziej, że jeszcze pięciocalowy ekran do tego, więc. Jak więc no, To jest dobry argument. Panie prowadzący, my... to, że nie chcę nic mówić, ale chyba podkład dźwiękowy się posypał. Ale dobrze. Nie, dobra, ca, ca, ca, ca, ca, właśnie cały czas leci, to jest najcały, najciekawsze. Aha, tak się wycisza, tak. Dobra, przechodzimy do następnego miejsca. No i tutaj świeży news, HTC Wildfire, nowy społecznościowy smartfon od HTC. Cóż, HTC postanowiło wypuścić na rynek kolejne urządzenie, które wygląda jak wszystkie inne, jakie wypuściło z Androidem, o nazwie Wildfire. Pięknie brzmi, prawda? Dzi dziki ogień, tak? Dziki ogień. <śm> dla dziki <śm> dla tóż. Dlatego niektórych nas się nie tłumaczy. No, no, no, dokładnie. Jestem ciekaw, jak to będzie reklamowane w polskiej telewizji, no ale dobra, bez wniku. Sprzęt no, za bardzo nie wyróżnia się, bo tak naprawdę posiada co? 3 dwucalowy ekran. Pojemnościowy. Pojemnościowy właśnie. To już no, e trochę się wyróżnia. Gniazdo słuchawkowe 3,5 mm, czyli standard jak na HTC, bo od pewnego no. czasu wszystkie urządzenia HTC mają takie gniazda. Na szczęście. No i tutaj uwaga, coś co mnie rozwaliło kompletnie, Lampa błyskowa LED. Tak jest podane w oficjalnej eee, to specyfikacji. Prze, prze, prze... To albo lampa błyskowa, albo dioda LED, bo ja tego eee... nie rozumiem. Nie może być lampy błyskowej w postaci diody LED. No, niestety eee. dużo ludzi jest przekonanych, że tak jest. No, ale lampa błyskowa to lampa błyskowa. Dioda LED to jest ee, mignięcie, a nie lampa błyskowa. No dobra, no i trochę ta specyfikacja jest żenująca, bo tak naprawdę nie ma tutaj żadnych danych o procesorze, o ramie, o niczym właściwie. Jest podane, że będzie ekran i. <laughs> Nic po prostu, no kurde, to, to, to, dobra, ale, ale dlaczego w ogóle wspominamy o tym nicie Wspominamy dlatego, bo jest to urządzenie dotykowane dla ludzi, którzy nie wiem, prowadzą tak zwane e-życie, czyli korzystają z fur internetowych, y, z blogów, jakichś twitterów, y, nie wiem, tam innych społecznościowych serwisów. E, flik tam było bodaj. Tak, tak, dokładnie, dokładnie. No dobrze, okej, okay, tylko nie rozumiem jednej rzeczy, dlaczego tu nie ma klawiatury? No, jak widać... Ja osobiście uważam, że do czegoś takiego jest ona niezbędna. Znaczy klawiatura nie, niezbędna. Ja tak powiem ze swojego doświadczenia z pojemnościówkami, a szczególnie z Androidem i z Windowsem Mobilem w wykonaniu HTC i pojemnościówką. No to pisać się po prostu na tym nie da. No dobra. Także... To teraz kolejne, kolejna sprawa. W tej chwili jest luka na rynku. Zwłaszcza jeżeli chodzi w ofercie HTC. Znacie jakieś urządzenie HTC, które ma system Androida i klawiaturę QWERTY, nie będące urządzeniem HTC G1? Bo mm, ja nie znam, nie przypominam sobie. Chyba nie ma. To nie ma takiego urządzenia, tymczasem mamy kolejne nowe urządzenie HTC, bez klawiatury, które wygląda niemalże identycznie jak HTC HD Mini, z Androidem. W dodatku wciskają ludziom kit, że jest to społecznościowy telefon. A tak naprawdę jest to zwykłe urządzenie, jak ich wiele. Jak to be, be, bełkot marketingowy, tak? To jest bełkot marketingowy w tej chwili, bo równie dobrze społecznościowy może być hero przy podobnych albo parametrach. Magic. Sądzę, że tutaj jest, albo magic, który ty tam na przykład posiadasz. Ja sądzę, że to posiada identyczne parametry jak hero. Mogę się nawet założyć, że tutaj siedzi normalny właśnie zaraz sprawdzę. Powiedz jeszcze co sądzisz na ten temat, ja tutaj poszukam parametrów. No znaczy ogólnie. Z, mo z mojej strony jest to po prostu urządzenie. Kol kol Kolejny HTC, czyli można powiedzieć kolejne odgrzanie kotleta, który już parę razy widzieliśmy. Niestety nic tu Fodyfikują Minimalnie płytę główną, wkładają nową budowę i to wszystko. Nic tu innowacyjnego nie ma, szczególnie z te, ta, de, apa, Jak to? Lampa błyskowa LED? No to, to jest przegięcie już, no. ale, ale zobacz jakie to te jest tego. A nie, przepraszam, no jest podane 5, 5 megapikseli matryca auto, automatyczny fokus automatyczny. S... No. Czyli jak no Hiro. Ale słuchaj, przeglądam już w tej chwili trzecią stronę i na żadnej stronie nie widzę w ogóle parametrów technicznych tego a, a, może, a może jednak są takie złe, że się nie chcą przyznać Kto wie Jak to się nazywało Wild Wildfire? Ja myślę, że takie reklamowanie takiego urządzenia jako do internetu może tylko zniechęcić do kupna nowszych sprzętów HTC. Znaczy zniechęcić, ktoś zniechęcić tego, kto kupi, nie? No tak, tak, bo ktoś kupi i pomyśli, że faktycznie fajnie będzie wszystko działać, a tu nie okaże się Nie będzie fajnie lipa. działać. Wyobrażasz sobie pisanie no postów na forum internetowym yy, z poziomu dotykowej klawiaturki QWERTY, albo by cię zaraz zbanowali za, za nieprzestrzeganie słuchaj, zasad ortografii, albo nie wiem. Co. Próbowałem. No próbowałem. Jak, się to, jak się to skończyło? Znaczy no. Pisać to piszę, ale bardzo wolno. To znaczy Ja osobiście nie mam. ciągle. Ja osobiście nie mam nic do tego, że ktoś używa sobie urządzenia z dotykowym ekranem bez klawiatury do pisania na forach internetowych. Ja mam za to... Chodzi mi o coś innego. Chodzi mi o to, że po prostu wciska się ludziom kit. Bo to nie jest dobre. Jest na nie ma w ogóle parametrów technicznych tego urządzenia, także no, ja tego kompletnie nie rozumiem. Jak, jako, że dzisiaj była wiad ta wiadomość prasowa podesłana, to może jeszcze się nie pojawiły. No. No dobra, ale tutaj już przypu... Z... Dobra, inaczej. Tu na 100% siedzi Qualcomm. No to jest to jest. Tram sobie pewne. rękę uciąć. Jeżeli tu... Nie, inaczej. Jeżeli tutaj nie ma Qualcomma, to zjem swoje włosy. <śmiech> Poważnie. Tu yy, siedzi... pa, za, za, zapamiętajcie to sobie, nasi słuchacze. <śmiech> tu siedzi albo stary Qualcomm 500 MHz, albo Snapdragon, w co jednak wątpię. Najprawdopodobniej siedzi tu stary, stary Qualcomm. Ale tego się dowiemy pewnie w Na 100% ma WiFi, ma Bluetooth, nie ma podczerwieni, go po co? Yy, <śmiech> nie ma klawiatury. Nie no, nie, ja już nie mam nic do powiedzenia w tym temacie. Po prostu rozwalił Cicho. mnie tym. Ma, ma, ma oddzielny głośnik do od rozmów i od tego. I od, no i ma no. słynne przyciski do regulacji głośności z lewej strony, połączone w jeden przycisk, co jest standardem no. dla HTC od ponad roku. Nie. No. Czyli wszystko, wszy, wszystko Czyli jasne. A wygląda niemal identycznie jak w HD Mini. Czyli wszystko jasne. A, nie, nie, nie, nie, jeszcze zapomniałem dodać. Oczywiście urządzenie będzie posiadało standardowo już instalowaną nakładkę wszystkich Androidach od HTC, czyli HTC Sense. O czym to ra... jest naprawdę bardzo miło nakładką. Musimy no, ale o czym o... oczywiście musi radośnie nas poinformować HTC na tyle obudowy. HTC. Sense. HTC, no już... Um... Nie wnikajmy do tego, bo chyba po ostatnim naszym podcaście nie było żadnych głosów na temat naszej angielszczyzny, polszczyzny i innych odczytów nas. No właśnie, ludzie się ściszyli. Coś. No. Spot. No co, przechodzimy do kolejnego newsa chyba, bo chyba, że nie wiem, ktoś chce jeszcze coś tutaj powiedzieć. Chociaż no. ja uważam, że już wszystko zostało powiedziane w tym temacie. No chyba to będzie. No. Na tyle. Tyle. No to przechodzimy do kolejnego newsa. Synu, chodź na kolację. Parowki z tygną. Nie teraz, tato. Słucham kontestacji. I kolejny news. Jest i Android na iPhone'a 3G. Otóż, jak może dobrze pamiętacie, może nie, istnieje całkiem funkcjonalny port Androida na iPhone'a pierwszej i drugiej generacji. Twórca tego portu, David Wangel, się nazywał. Bo nazywa właściwie, nie na dlaczego znaczy nazywał. Nie uśmiercaj ludzi. <głosy> dokładnie. Powiedział jakiś czas temu, że przeportowanie Androida na iPhona 3G i 3G z nie będzie niczym trudnym, tylko kwestia czasu. I jak powiedział, tak zrobił, nie? No tak do, dokładnie. I co, co, co by tu dużo powiedzieć? Nareszcie iPhone ma system operacyjny. <głosy> no, ale tutaj za bardzo może nie wchodźmy w ten temat, bo... Wiesz, że są fanboje No, radu. wiem, wiem, wiem, wiem. No, w, ka w każdym razie, mówiąc już tak czysto szczegółowo o systemie, system działa. Chyba na rozmowy działając z tego co pamiętam, multitas również. Jak to ogólnie wygląda, jak to chodzi, można spojrzeć, można obejrzeć na filmie, który jest umieszczony właśnie wewnątrz News'a na stronie pdaset.pl. Nawet jeszcze jest na stronie głównej. Jak Nawet jest na stronie Ktoś to słuchał na przykład tydzień po nagraniu tego podcasta, to na drugiej stronie głównej. No A, może i na, na trzeciej, zobaczymy, co z tego wyjdzie. <laughs> Raczej no, tak, ale tak, tak, tak, tak, moim zdaniem, nareszcie mamy jakiś wybór, ponieważ dotychczas e, nie fajnie, było. Fajnie, fajnie powiedziałeś właśnie to, że iPhone nareszcie ma system. No, ja się z tym zgadzam, bo iPhone ma bardzo fajne parametry techniczne. Bardzo mi się podoba jego proces. Bardziej układu... 3, 3, 3, 3G, a konkretnie, jak już 3G na 3G, z odpadą tego Androida i to będzie się działo. O, gdzie Tylko, że tam jest właśnie chyba problem z rozdzielczością. Nie? No tam, tam była właśnie jakaś ogromna rozdzielczość, no ale za, za, z, m, konkretnie nie powiem, bo powiem szczerze, że mnie to ma, mało interesuje rozdzielczość iPhone'a 3GS, aczkolwiek hmm. przecież choćby w omawianym dzisiaj tym szarpie jest, 01 jaka ciekawa rozdzielczość jest, więc chyba to Androidowi przeszkadzać za bardzo nie będzie. O, zobaczymy. Czas pokaże na pewno. Jeżeli się pojawi wersja na 3GS, to poinformujemy o tym na naszej stronie głównie to chyba nie ma nic więcej już do powiedzenia, prawda? No coś tam może Łukasz dodać. Znaczy, no jak ja się dowiedziałem, że ktoś na iPhone'ie odpala Androida, to myślałem, że to będzie tak jakoś wolno działać, bo miałem wcześniej HTC no, to działało wolno Pro. Działało wolno, bo na iPhone'a jest w ogóle kilka portów, kilka, nawet więcej kilka. niż kilka i one są beznadziejne, nie działa wiele rzeczy, na przykład Wi-Fi czy coś tam, coś tam. To jest no naprawdę nie... jedyny porządny port. No, no ale nasz... jest jednak. kontynuuj no jednak jest. No, na Touch Pro był też jeden taki najlepszy port i ten system działał fatalnie mimo że procesor był kwalkom, ale taki sam jak no, to, mimo że było to sformułowaniem zdecydowanie, bo też był kwalkom starej generacji. Aha, to już inne są kwalkomy. No to już, to, to już chyba Różnym się. no tak tak, przecież my mamy, mamy snapdragona i mamy stare kwalkomy, tak? A, tam, a, był, a tam, był, tam, był, tam był, tam był jeszcze Wszystkie ten stary park. A jest polski ten słabe zarządzanie energią, ale dobra, nie wnikajmy w to. Także tam był stary parką, to stąd się wziął. Mhm. A to sorry. No. no dobra, więc. No tyle. O. No, dobrze. no co za oszczędność słów. Przechodzimy <laughs> do kolejnego newsa. Takie Nie dłuższy ten przerywnik chyba nie mógł być i go walk show nx7001 z linux ma emo czyli tak, jeżeli podoba się tobie linux ma emo ale w tej chwili nie widzisz raczej inaczej, nie podobają się tobie tablety internetowe Noki, na których jest on instalowany ten system zwłaszcza n900 bo to jest nowszej wersji ten system to masz teraz alternatywę nie musisz kupować sprzętu z nokią no z logiem Nokia no, no, no, no, no, no właśnie, bo ja powiem szczerze, że ja kupiłem Nokia dla systemu, ale dobra e, otóż Aigo wychodzi z ciekawą propozycją wypuszcza Mida o nazwie Walkshow NX7001 który posiada panoramiczny ekran o przekonnej 4,3 cale czyli taki sam jak np. 810 e, posiada procesor Marwell 310 tak taktowany czyli, czyli, zegarem 806 czyli, MHz czyli też PXA jakby nie było kontynuacja Intel'i tak. Tak, tak, tak. I aż 806 MHz. No to to mnie zaskoczyło, powiem szczerze, żeby nie zwróciłem na to uwagi. No, 128 MB RAM, urządzenie posiada moduł WiFi, modem 3G oraz odbiornik GPS i no nie, nie, nie wiadomo, jakie firmy. Miejmy nie, nadzieję, że nie Qualcomm. Nie wspomnieli o Bluetooth'ie nic. Wątpię, żeby nie posiadało. Ale... Musi mieć Bluetooth. A ogólnie te specyfikacje techniczne, co teraz wychodzą, są bardzo skąpe. Zwłaszcza od HTC. No, tak, u, u, u, u, u, urządzenie ma, ma wyświetlacz, klawiaturę i wyjście audio. No do, do, dokładnie, bo to jest po prostu, żeby ludzie. No, dobra, nie unikajmy w to. Urządzenie wydaje się dosyć ciekawe, aczkolwiek ja bym tutaj dodał jeszcze klawiaturę wysuwaną QWERTY, bo właśnie nie posiada. No właśnie tak ciekawe, bo wszystkie dotychczasowe urządzenia Spuć, na MAMO posiadały no nie, przepraszam g... i Iwa... no Iwa... Iwa... Iwa... Iwa... Iwan... ładnego byka bo nie, nie posiadały, przyzwyczają się do swojej N810 Właściwie N810 to jedyne urządzenie było z klawiaturą później N9 wyszedł i N900 Czyli w zasadzie było pół na pół O, bo 770, no no teraz... 800 nie miał tak. tak, tak, tak No to teraz AIGO tutaj wypuszcza sobie właśnie bez klawiatury, takie Tylko nie jest... Co ciekawe, sprzęt ma kosztować prawie 400 euro. No, jest to trochę. Tylko nie jest podane, jakie to Maemo będzie. No, nie podejrzewam, żeby to Właśnie, mnie w ogóle interesuje, na jakiej zasadzie to działa, Przecież przecież Maemo jest własnością tego, Nokia. Może, może się co dogadali. Jest to Linux, co prawda jest to Linux, aczkolwiek dystrybucja pełna, do Nokii. Znaczy, może się dogadali w końcu, jakby nie było Nokia, powoli prze, ma przechodzić z Maemo na Moblina. Czy jak to on się zwał, ten system Nokia Intel, dokładnie Moblin. Także tak, tak, tak, be, mo, mo, może nie, udostępniła. Czy, nie, Więc, nie wiem, czy w tej chwili masz otwarte zdjęcie tego Tak, urządzenia. mam otwarte zdjęcie. A kliknij tutaj sobie. Mam je otwarte, no i widżety wyglądają jak z starego Maemu. Tak, tak, tak. Widżety wyglądają jak starego Maemu, ale te u dołu nie, prawda? To, no to już są to... Widżety, to są ikonki oczywiście w stylu iPhone'a. Tak, a sam nawet, f... y, nawet giełda jest identycznie wygląda. Sam, sam pasek do góry też jest jakiś taki inny, nie, ni to małem 5, ni to z to, tak jest... to to się zastanawiam, to nie jest po prostu fotomontaż. Znaczy, fotomontaż nie fotomontaż. Nie, nie ukrywajmy, że Maemo wykorzystuje jak on ten cały interfejs użytkownika, czy się nazywa właśnie aplikacjach, właściwie z środowisko Hildon. I to środowisko jest no, w ogromnym stopniu można dostosować, ponieważ ono bodaj w Ubuntu, na przykład to się Ubuntu Mid Edition czy jakoś tak nazywało, gdzie to środowisko jest zastosowane, zupełnie inaczej wygląda. Ponadto przecież modyfikacje były takie interfejsu MAMO czwórki, czyli tego starego mają, że, że po prostu wyglądał identycznie jak MAMO 5, czyli ten nowy. Także nie widzę problemu, żeby go zrobiło to, żeby to inaczej wyglądało, a było nadal to mało i zgodne z aplikacjami Mhm. No, a taka jeszcze ciekawostka tutaj z prawej strony, zobacz od ekranu. Czy ci to nie czuję na głośnika? No, jest. Nasz to. do rozmów telefonicznych. Jest to jakiś głośnik na pewno. Myślisz, że. Tu... Coś mi się wydaje, że to może mieć nawet funkcję telefonowania, znaczy, no, mam ma, tak wygląda cała konstrukcja. Jest mowa o modemie 3G, więc no jest cze, cze, cze, czemu jest ten, tak. ten modem 3G nie ma być po prostu modułem telefonicznym? Ale myślę, że skoro już zdecydowaliby się umieścić w tym miejscu głośnik, to chyba by to napisali w specyfikacji, chociaż no. nie. A propos, specyfikacji. A, propos to, a propos Bluetootha, to co mówiłem, to oczywiście na zdjęciu jest ikonka Bluetootha. <laughs> No, nawet, na, nawet są ikonki dwie od zasięgu, co ciekawe, przy jednej... No A właśnie jak... chciałem teraz to poruszyć. Co ja no kurczę przy, może chodzić Dual przy, sim czy co? No, kto wie. Ej, może taki chinol. <głos> <głos> China <always>. OS. <głos> tak, małem ma, ma o China. Ale nie trzeba jednej rzeczy tutaj, zobacz. Prawa strona, krzyżyk. Od kiedy się można skrzyżykować ekran główny? Ale zobacz, że to se, te krzyżyki, są, to krzyżyki i szczałki są szare, podobnie jak ikonka Wi-Fi, która jest niepołączona, a ikonki prostu są białe, także one są nieaktywne. Jest to taki, Też, ski, ten, to taki skin. Ikon, które są nieaktywne. No słuchaj, przez to jest render, tak naprawdę, całego urządzenia. Nie, wi nie wiadomo, jak to finalnie będzie wyglądać. Mo mo może się kiedyś dowiemy, bo z filmu Majego już mieliśmy do czynienia. Co prawda nie z midem, a... Z, znaczy z midem... Z midem, MID bo z midem, ale z midem takim PC-owym, a nie jakieś tam army i wm -y. Inaczej. Bardzo podobnym urządzeniem do tego, aczkolwiek z klawiaturą QWERTY i za to systemem Windows XP i procesorem Intel Atom. No dokładnie, no dokładnie. Jeżeli dokładnie. kogoś interesuje takie urządzenie, to jest recenzja na Portal, No na Tylko, że on, on, ma, Igo, on, on również Igo ma... podaj P8880. XP, dokładnie. Tylko, że ono miało moduł 3G, tylko, że to był moduł 3G. To nie było do dzwonienia. Niestety, XP fona nam nie pobiło. No, czyli... Szykuje nam się ciekawe urządzenie od producenta, który raczej dobry sprzęt produkuje, bo jakby nie było Aigo jest dobry. No o Aigo tego, no, Igo, szczególnie o tym właśnie wspomnianym P8880 miałem bardzo dobre zdanie. O. Szczególnie po jego wykonaniu, jego działaniu w ogóle nam to już na, naprawdę bił wszystkie w moim domu, jakie mam w tej chwili. Bił? No, bi, no bi, Agre, Agresywny. No, był a, agresywny był, nie no o jakości mówię po prostu, świetno. Także firma, może tak na rynku wiadomo, mało znana, bo raczej się midami właśnie zajmuje, ale tak właśnie z mo mo w mojej opinii w miarę dobra. Kwestia czasu, Kitor, kwestia czasu, ten sprzęt dopiero wchodzi tak naprawdę. Dokładnie. Na prawdę, więc... to rynek dopiero wschodzący. No, I to by było chyba na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejsze podsumowanie newsów. A jeżeli chodzi o temat dzisiejszego odcinka, to jest... mamy ten temat czy nie, Kitor? Jak myślisz? Znaczy w zasadzie jest. Mamy jeszcze czas. No właśnie, no chyba, chyba ty no. masz mało czasu, z tego co wiem. Sami nie pociągniecie tematu? No raczej sami nie pociągniemy no. tematu o urządzeniu, które ty posiadasz, także to chyba. No to... właśnie, no to może koncepcja tableta. Możemy o tym porozmawiać sobie. Hmm. Czy nie bardzo? Nie miałem. Dobra, a Ty, Kitor, ty miałeś prawie. Ja, tableta. ja, ja miałem tablet. No to dobre, to porozmawiajmy o tym tablecie. Dobra, Netbooka miałem. No to. Prze, prze, przechodzimy do tematu odcinka, w takim razie. No i temat odcinka, tablet. Co tam, co tam, o, tak. Dami, co, co tam Dami, z nim chciałeś się dowiedzieć? Bo tak, pyta, tak pytałeś o ten tablet, jakbyś nie wiedział, co to? Nie, nie, nie. Chodzi o to, że po prostu trafiło się bardzo fajne urządzenie do testów o nazwie Cycle 891A. Jest to Niby u MPC, aczkolwiek ja na to mówię, tablet e, z 8 i. No, z 8 calowym ekranem, oprócz <śmiech> 8 <-calowym> ekranem, <śmiech> o, o, o, o tym, o rozdzielczości XGA. No, czyli to... 1268 taki zwykły. Wygląd... Nie, no prawie, takie prawie XGA, bo czy, czy... 1024 na 600 czyli taki standard. Czyli, nawet... czy, czy, czy, czyli, czyli Panorama. Dokładnie, no i co ciekawe, urządzenie bardzo przypomina iPada, no. swoją, swoją całą konstrukcją. Właśnie tak myślałem, e... że jeszcze z dzielczością będzie go przypominało, no ale ogólnie wysokością. Tylko jeżeli chodzi o wygląd, to to trochę przypomina, ale już parametry są o wiele lepsze. Dla zainteresowanych cała galeria tego urządzenia jest już dostępna na stronie umpcportal.pl, na stronie głównej. Możecie sobie zobaczyć, że faktycznie to przypomina iPada, no ale jakie są zasadnicze różnice? Takie, że to posiada naprawdę prawdziwy procesor Intel Atom 270 taktowany zegarem. A to ten iPad szef... wtedy nie jest prawdziwy? <grym> nie, tam to trudno nazwać procesorem. E jest to 1,6 GHz, więc całkiem fajnie działa system. Akurat na testowanych egzemplarzu mam Windows 7 i po prostu to zapierdziela. E Pamięć operacyjna to aż 1 GB DDR2. No i co ciekawe, urządzenie posiada dysk SSD 16 GB, no i wszystko, co potrzebne do łączenia się ze światem, czyli modu Bluetooth 2.0, y, WLAN, y, BG, y, wbudowany modem HSDPA. Tutaj nawet karta SIM była, tak? <grych> no, nie wnikajmy w to. Y, no i co? Powiem szczerze, że nie mogę się przekonać tego urządzenia. Jest to tak naprawdę normalny PC, tylko że właśnie bez klawiatury. Tablet po prostu. Prawdziwy tablet, aczkolwiek z rezystywną matrycą czyli reaguje na palce, na rysiki tam na wszystko, z czym to do, dotykamy no i nie wiem, jakoś tak za bardzo nie mogę się do tego przekonać dlatego, że no nie wiem, to zależy po prostu od użytkowania właśnie do czego by tak użytkować takie urządzenie bez klawiatury, no to... bez niczego ja dlatego to nie widzę za bardzo zastosowania, dlatego, że po prostu ja wymagam komputera klawiaturę no, tak, się, klarty, tak, tak się w tej chwili wszyscy właśnie tak powiecają, że tu kurczę tego be, be, iPad... Nie ja iPad... dotykiem, bo no. iPad i te sprawy. No ale okay, do, ale, do, do, sprawy ale do, to nie jest do, fajne, do ty, jeżeli coś do robimy tym dotykiem na tym. Właśnie, no, bo przecież e, właśnie ten, ten, pier, ten raport, który pominęliśmy ostatecznie w podcaście... Ty... Nie, ja, ja o tym nie chcę w ogóle rozmawiać w tym raporcie. <laughs> no, kto twierdził, że 44, tak, było procent? 44% Rynku iPad. przyszłych nabywców e, no. netbooków odbiera iPad. Ja jakoś sobie nie wyobrażam, żeby ludzie tak tego chcieli używać, takiego Ale to jest shit, kurde. Wielkiego Zobacz, użytkownika, użytkownika, wielkiego urządzenia z ekranem dotykowym, które nie ma klawiatury. Mogę ci wymienić y, na palcach jednej ręki y, rzeczy, które robi się fajnie na, na tym tablecie. To jest Prezentuje a, się, to. Jest Dobra, to już to jest jedno. Drugie robi dobre wrażenie. <śmiech> trzecie, trzecie, trzecie wygląda dobrze. Zajmuje mało miejsca. No. Czwarte. E, fajnie się przegląda proste strony internetowe. W sensie takim, że jeżeli tylko czytamy, nic nie piszemy. Piąte fajnie się ogląda filmy. Na przykład na YouTube. O, na chociaż YouTube. już się pojawia problem, jeżeli chce coś się wpisać. Bo dotykowa klawiatura jednak nie jest cała taka fajna. No także zastosowania. Po co w ogóle poruszyliśmy ten temat, nie? Poruszyliśmy no. go dlatego, bo ja trochę nie rozumiem tego całego szału na te urządzenia. To jest troszeczkę bezsensowne. No jest to bez sensu, tym bardziej, że biorąc to na takie w ogóle tablety inne, bo na przykład właśnie to, co mówię, że ja używałem, ja używałem swego czasu... Czekaj, zaraz, bo ty przejdziesz do Toshiba już się to, ten No temat właśnie nie przejdę do Toshiby. Słuchaj, Yy, po prostu chodzi mi o to, że teraz wszystko się robi pod tego iPada. Ten iPad jeszcze nie wszedł do sprzedaży u nas, a już wszyscy po prostu mają pełne portki, bo, jak, jak, jak słyszą iPad. I chodzi o to, że teraz producenci nawet małpują ten, ten, ten produkt, bo powiem szczerze, ten Cycle wygląda niemalże identycznie jak iPad. Jest tylko troszeczkę grubszy. No i trochę ten przód inaczej wygląda, nie jest tak, taki sam, ale ty, na przykład to... to która nie ma w ręku nigdy iPada powiesz, że to jest iPad Słuchaj, ma, ma ten pojedynczy przycisk na środku? <grym> nie, zamiast tego pojedynczego przycisku na środku ma kamerkę Aha, ale ma <grym> no, ma <grym> Można to tak nazwać No i właśnie nie ma żadnych przycisków właściwie I to też nie jest fajne, bo zauważyłem, że ostatnio w urządzeniach mobilnych nie stosuje się żadnych przycisków Nie ma ani przycisków kierunkowych, ani funkcyjnych Nic, kurde, muszą być Przynajmniej jakieś minimum, powinno być Przynajmniej do obsługi mysz. No Nie przecież, przecież już na, na siłę pójdę w stronę, To tej do te, te, byłem 200. Po obróceniu ekranu do trybu takiego typowego tabletu. Tam było przynajmniej um, dwa, cztery. to mniej składać trzy funkcyjne i właśnie pięciokierunkowy ten taki joystick. Ale to był laptop o tablet z roku 2006. No tak, jeszcze był sprzęt komputerowy, a, który miał, był funkcjonalny. A teraz idziemy trochę bliżej. Waj, waj, waj, Waj, jak on się zwał, nie pamiętam konkretnie modelu. S37. S37 PA, którego również testowałem. Też tego typu, czyli tego, czyli z obrotowym ekranem tablet to netbook to akurat był. Ale sporo nowszy już sprzęt. On za to koło ekranu to miał przycisków naprawdę masę, już tak na oko nie jestem w stanie tak jak policzyć. Każdy, tak jak na przykład klewo, którego testowałem, tak jak Kojinsha, no, Tam, tam nawet, ta, no mam sobie. Nie, no, Kojinsha nie miała, ale to inna sprawa. O właśnie sobie otwarłem ten... zdjęcie, no to mieliśmy tutaj no, przyciski, scrollowanie, klawisze myszki, nawet tego, nawet się znalazł ten, ten trackpoint. Fakt, że były mediony po dwóch stronach od tego ekranu, ale przynajmniej na tych medionach było coś funkcjonalnego, prawda? Dokładnie, nawet się logowisty się I tu też są mediony, słuchaj, czyli tak zwane ramki. Nie, mówimy na ramki mediony, bo zazwyczaj sprzęt firmy Medion ma takie dziwne ramki na oku ekranu, nie? Nie narzekaj. Cicho, no, trzeba wytłumaczyć, o co chodzi. I teraz jest taka właśnie moda na to. Lubiłem cię z tematu. Dokładnie. No, tak ale to wszystko dlatego, żebyś nie gadał co czas o tej to szybie. No bo to się na eee, No nasz gościółka żyje w ogóle tam, czy nie? Żyje, żyje, słucha. Radowki jest. No to może Dołuszam się wypowiedzieć. No nie, nie by Zgadzasz się z nami, proszę, powiedz, że się nie zgadzasz. Podyskutujemy, zgadzam się. Uch, tak, go. macie rację. Musimy zmienić Coś... jeszcze. Jed... Nie, potrzebujemy jeszcze, je... jeszcze jednego, kolejnego. Współprowadzącego, tylko który tym razem nie będzie się w ogóle zgadzał. z nami. Eee, no Łukasz się ten będzie. Ja tu, ja tu wykład robię z myślą, że zaraz ktoś się z was nie zgodzi, a tu proszę bardzo, wszyscy się zgadzają. No Czyli was. co, powinny być przyciski funkcyjne mimo wszystko, prawda? No Powin tak. Nie powinno się wszystko wzorować na iPadach. Klawiatura ja no chociaż tak wysuwana, jak WN810 by się przydała, nie? No. No, znaczy, stary. Nie, to, to, to... nie, bo to byłoby za duże. Wyobrażasz sobie trzymanie eee... sprzętu który posiada prawie 9-calowy ekran. Czekaj, to się, nazywało, i... to się nazywało chyba HTC Shift. Miało właśnie wysuwaną klawiaturę i ogromny ekran, nie? HTC Shift to był sheet. <śmiech> nie porównuj <śmiech> tego. Ale ogóle, miało klawiaturę wysuwaną. urządzenia, to nie ma sensu. I tam było na dnie, no i była stawiana ta klawiatura w Kaiserze, że można było pod kątem właśnie postawić to jak, prawie że jak laptopa używać. Było. Dało to. Się? I coś takiego nie właśnie dało się. To wie? właściwie nie posiadało. dobra, nieważne. Ile to właściwie teraz kosztuje ten, ten Shift? Nadal trzyma tak cenę fajnie? A wiesz, co, nie wiem nawet. Bo dawno, tak, da, dawno nie, się... nie patrzyłem na to urządzenie. No, mnie to interesowało, co to jest w ogóle. Czemu to Ty ma wiesz co, już Zaraz to przestanie zainteresować. Zainteresow Cena na tego urządzenia to 2000 zł. Dalej? Za tą cenę możesz no mieć lepszego mif wiele lepszego U ka wiesz? Więc w ogóle hmm. sprzęt nie jest wart polecenia. Mm -hmm. Poważnie, parametry nie za bardzo. Uwaga, uwaga. Żeby to H H mniej, okay, ale... Uwaga, uwaga, no tak, tak, tak jak mówisz. Dalej 2000 się trzyma urządzenie, ile to już paroletnie, naprawdę. Przynajmniej zobacz, na tych ramkach, kurczę, są jakieś porządne przyciski. I to, przyciski I to jest HTC. I to jest się no i ogólnie nie wiem, jak wam się podoba koncepcja takiego tabletu, do czego to się może właściwie przydać człowiekowi. Ja wiem do czego. To kosztuje tysiąca zł, za to można kupić dobrego laptopa. Znaczy ja wiem do czego to się może przydać, ale to na pewno nie jest grupa docelowa użytkowników. No ja wiem jakieś specjalistyczne zastosowanie, zgadzam się z tobą. Nie, nie, tak. Ja, ja, tak. ja właśnie nie chciałem o specjalistyczne zastosowanie. <głos> Ja właśnie chciałem powiedzieć o przeglądają tu pod ławką w szkole, nie? Ach. No to bardzo bogatym uczniem musisz być. No cóż. Widzę te dzieciaki w gimnazjach, czy tam w szkołach średnich, którzy siedzą z tymi z sajkulami podławkami. ławkami, tak? Słuchaj, nie ukrywajmy, że parę lat temu to my byliśmy dziwa, dziwakami siedzącymi z pantopami podławkami, nie? Także kto wie, co będzie za 50 lat. No, a ja dalej jestem. Ale ty nie masz palmtopa. Ty masz telefon. No dobra, nie, nie wnikajmy tematyka. Ja, bo, bo, bo pewnie znowu ktoś się do tego przyczepi, no ale. Dzisiaj ogólnie taki spontaniczny odcinek, bo tutaj Łukasz stawia pierwsze kroki w nagrywaniu podcasta. Mm. A, i może zakończymy temat już właściwie, bo ja muszę lecieć. Nie wiem, jak wy, ale. To jak, jak, le, le, jak lecisz, uważaj na kable wysokiego napięcia. Okej. Okay. To nisze. może przejdźmy do podsumowania, to jeszcze trochę powiem i zostawię was. Dobra. Dobra. No. Może to za kiepskie. Tak? A, to była audycja mobilnych, podsumowanie newsów i temat. Temat. W sumie trudno nazwać to tematem. To był Bełkot. Ale dobra. W sumie ustaliliśmy, że. Co ustaliliśmy? Że wszyscy się znowu zgadają ze mną. Dokładnie. Dobra, jeżeli kogoś to denerwuje, że wszyscy się ze mną zgadzają, to poproszę o. Maila. Proszę kontakt, Proszę o kontakt, bardzo chętnie porozmawiam z tobą na audycji. Razem no, się po nie zgadzamy, zwa, będzie fajnie. Właśnie byłoby fajna audycja, właśnie, gdyby, to, gdyby ktoś tam chciał do nas zadzwonić. Nie, właśnie po, po nie, no bo po, mi osobiście na przykład po nie to się nie podoba, zwłaszcza dla, y, dlatego, że po prostu cena jest zbyt wysoka, to przede wszystkim, jak na możliwości, jakie to oferuje. Nie? No wiadomo, że urządzenie tego, urządzenia dość nowe, to trudno, żeby cena była jakaś Mała tego. No, urządzenie, dość nowe, to urządzenie dość nowe. Ile ma HTC Shift? No prof, bo to jest. 3 lata się zł. Pomijam, że kiedyś kosztował 4000. No ale Shift nie ukrywajmy, że to jest urządzenie, które, tego, które rzadko jest widoczne na rynku, także jest ich, mniej, jest ich mało i jakby nie było, przedstawia jakąś tą klasę, powiedzmy tych UMPC. Także jest to urządzenie o. dość dziwne. Trochę Cię przerwało, Kitor, ja nie wiem, czy to u mnie zakłócenia, czy u Ciebie. Co tam mówiłeś? Mówię, że jakby nie było, to Shift jest mimo wszystko przedstawicielem UMPC dalej, a jest to cały czas jakby taka działka, która tak powoli wschodzi. No nie ukrywajmy, że trudno oczekiwać, że te urządzenia będą tak nagle na w naszym jedanie, nawet po tych paru latach. Przecież te, jak one się zwały, QOQ chyba. Były takie Tabletka, cala, po, pięciu, po, pięciu... Pozwolę wam przerwać no. sobie, tobie właściwie, Kitor. E, ja się muszę już z nami żegnać, a wy porozmawiajcie się sobie o tych tabletach i nie zapomnij, Kitor, jeszcze oczywiście poinformować, gdzie się kontaktować i w sprawie czego się, jak kontaktować, okej? Okay? No dobra. To, to, I to, to mówiłem ja. No. To, to, to żegnamy, Damiana. Do, us do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia cześć? za tydzień, cześć. A ja właśnie tak chciałem dokończyć, że właśnie był taki mid, też QOQ, Q1, Q2 były modele, to były właśnie pięciocalówki, takie midy z Windowsem XP, z elektrykowym ekranem, z wysłaną klawiaturą. I one też mają parę lat, a no trudno trafić używanego oczywiście poniżej półtora tysiąca złotych. No tam ewentualnie jak wiadomo, jaka działka się trafi okazyjna, a ktoś dobrze wylicytuje, to to taniej będzie, ale z reguły one pojawiają się półtora, dwa także to po prostu ale, jest taki rynek obecnie. Ale ludzie kupują to? No, ludzie kupują właśnie, znajdują się ku, y, amatorzy na takie urządzenia. Widać, ktoś do, do czegoś to używa. Ja osobiście bym coś tego typu kupił, no ale obecnych, na obecną chwilę mnie nie stać. ale wiesz, na Shifta też się znajdą jakieś amatorzy, a no za dużo ich nie ma jednak, tak na Allegro. No, Shiftu, znaczy shiftów ogólnie chyba było mało, a tak ogólnie prze, przepraszam de, deczko słuchaczy, bo chyba Skype nam nieco zepsuł dźwięk. No niestety takie uroki tego komunikatora no to troszeczkę cię słabo, znaczy słabo słuchać, no ale gorzej, no troszkę gorzej, no ale to już nie będziemy kombinować, bo to już praktycznie końcówka, myślę, że nikomu to nie będzie tak na koniec przeszkadzać no i właśnie to co tak D Damian ode mnie wymagał jak macie państwo jakieś propozycje piszcie na adres mailowy biuromałpa.pdacite.pl pdacite.pl, jak ktoś woli czytać to fonetycznie Wszystkie uwagi mile widziane, jak zwykle, oczywiście o ile są poparte argumentami. Jak ktoś chce z nami porozmawiać tutaj w podcaście, to również prosimy o kontakt. Czy będzie, tak jak mówimy, praktycznie co tydzień na nagrywaniu na żywo, bo miało być nagrywane na żywo. Tego nie wiemy, bo <śmiech> musimy wciągnąć Łukasza w nagrywanie, także pewnie trochę się to opóźni, żeby to wszystko ładnie na żywo po poszło. No i myślę, żeby to było... W tym podcaście na tyle. No mamy już prawie 40 no. minut, także nie jest źle w porównaniu z poprzednim. No i jeszcze może jedno pytanie do ciebie na koniec, no. odnośnie tych przycisków, co mówicie, że są takie potrzebne. On też się z tym zgadzam, ale pytanie... <laughs> ale się zgadzasz? <laughs> nie, nie, nie, nie, nie. No. Pytanie, co wolisz? Większy ekran czy trochę mniejszy i jeszcze parę przycisków po bokach. Znaczy jak ma być cztery mniejsze ekran i przyciski? No i oczywiście jeśli nie mówimy to załóżmy ekranie 3 cale, a 2 cale i przyciski, no bo to jest oczywiste, że wolałbym trzy bo, bo te ekrany są, znaczy te przyciski są usuwane po to, żeby właśnie ekrany były większe. No, no ale za. Innego sensu nie widzę. Ale o tym właśnie Damian wspominał przy tym, przy tym naszym urządzeniu właśnie omawianym Sekulu, że tam, jest, tam są ogromne ramki. Tam by spokojnie było, gdzie te przyciski umieścić. A. Bo to jest właśnie najgorsze w tych a. urządzeniach, że tego, że zwykle pojawiają się ramki, a no przycisków nie ma. Bo musi być ładna ramka, musi być to ładnie tego tak, ładna bryła bez niczego. No tak. No niestety za, za, za pięknie by było, jakby wszystko było tak, jakbyśmy chcieli. No ale wiadomo, każdy chce co innego. Jeszcze, no, się, musi... taki, jeszcze się taki nie urodził, jak to się mówi. No. I to a. by było chyba na tyle, tak? No, takie iPhone'owate wszystko się robi. I, no to, iPady. No to cóż, no to w takim no. razie mm, żegnamy Państwa. Następny odcinek pewnie będzie za tydzień, mam nadzieję. No to do zobaczenia. Do usłyszenia właściwie. Cześć. Usłyszenia, cześć.